2, 2,5. Przyszło ni stąd ni z ową zawiadomienie, że mam do zapłacenia około 2000 zł. To były inne pieniądze niż teraz. Pamiętam, jak dziś, że to było 2000, ale nie wiem, to chyba na dzisiejsze to jakieś 200 zł. Pewnie. Że narosły odsetki. Nie bardzo wiedziałem od czego. A drogą takiej kalkulacji, dedukcji doszedłem, że to musi być. Tamten zapomniany mandat sprzed iluś lat. grożono mi komornikiem, strasznie mnie to rozjuszyło, ponieważ nie miałem żadnych wcześniej napomnień. Więc się zemścić na władzy i wziąłem te 2125 zł, powiedzmy, bo to było trochę wyżej tych 2000 tysięcy, rozmieniłem to wszystko na złotówki. I z takim workiem złotówek poszedłem do urzędu, w którym kazano mi zapłacić tę karę. No i co zdarzyło się później, to już będzie po godzinie 18 część czwarta Kto to mówił, kto opowiadał tę historię, nie wypada nam podpowiadać jak zwykle zresztą, bo te konkursy są bardzo łatwe Fotokamera, czyli fotoaparat cyfrowy wysokiej klasy czeka na zwycięzcę albo zwycięzczynię 7360, 7360 Proszę próbować Drogi zespole Myznowan, jak wiecie kto to mówił, to nie mówcie, bo to jest zagadka dla słuchaczy no ale teraz pytanie do Was. Udało Wam się wygrać ten festiwal, ten przegląd w Szczecinie, Festiwal Gramy przed tygodniem, a przed rokiem braliście udział w Łódzkiej Wenie, tak? I tam zdobyliście Nagrodę Publiczności, czyli trochę tych nagród już macie na swoim koncie. Tak, to była bardzo ważna nagroda, ponieważ była to nagroda numer jeden no i mamy oczywiście nadzieję, że, że tych nagród będzie więcej, ale, ale mamy dobre wspomnienia stamtąd, no bo to była taka pierwsza duża impreza, gdzie mogliśmy się pokazać szerszej publiczności, także, także myślę, że, że dobrze, że tam byliśmy, dobrze, bardzo fajnie, że ludzie nas docenili, no bo to było głosowanie publiczności, jak dla mnie dużo ważniejsza nagroda, niż, niż ta druga, mimo iż tamta w sumie była bardziej, bardzo atrakcyjna, mhm. ale, ale ta poprzez głosowanie publiczności yy, zawsze jest jakby ważniejsza dla zespołu. No bo to jednak muzykę tworzy się dla, dla ludzi, dla, dla słuchaczy, a, a nie ktoś. dla drzwi. Nie. Ale nie, nie znaczy damy <laughs> oprostuję tylko, on nie mówił o, o tym, że m, cenniejsza niż to, którą zdobyliśmy w zeszłym tygodniu, on mówił o tym, że myśmy na Wenie zdobyli drugie miejsce Tak, tak, zapisankę. o to mi chodziło właśnie, bo na nie Natomiast były... Natomiast oprócz tego dostaliśmy nagrodę publiczności, tak. dlatego cenniejsza była za nas ta nagroda publiczności, publiczności, bo to ludzie zdecydowali o tym. I dla nas to było wtedy bardzo ważne, bo myśmy byli zespołem, który istnieje trzy miesiące i w zasadzie mhm. właśnie tam graliśmy kolder. No i to, to było dla nas takie wow, kurczę, mhm, także, także no to, to bardzo miło wspominamy, bo, bo byliśmy bardzo zaskoczeni, nie spodziewaliśmy się, że, że, że tak daleko zajdziemy, no i że dostaniemy tę nagrodę publiczności, to, to było dla nas bardzo, bardzo Dlatego, ważne. Dla zespołu, który istnieje właśnie bardzo krótko, od razu nagroda publiczności jest jakby naprawdę bardzo dużym wyróżnieniem i no i zachęca do dalszej pracy. Jeszcze się nie odezwał ten muzyk, właśnie ta basistka, która ma gitarę od Prince'a, tylko że zieloną. Agnieszka, no to jak się grało na, na festiwalu Gramy w Szczecinie? No, dla mnie bardzo dobrze, bo już tam zdarzało mi się bywać na innych festiwalach i no wiem mniej więcej jak to się odbywa, to faktycznie organizacja i też klimat był niezły, też żadnej większej imprezy w sumie nie było, ale, ale poznaliśmy tam inne zespoły, no i wydaje mi się, że było o wiele bardziej pozytywnie niż, niż y, zwykle na takich, na takich imprezach pamiętam, że po waszym występie zerwałem się ze swojego miejsca chciałem podejść do was i pogratulować powiedzieć kilka słów i w tym momencie padł komunikat przez megafon a pan do takiego i takiego samochodu na takich i takich numerach proszony jest o zgłoszenie się do wozu. Coś się stało. Okazało coś się, dziwnego, że... To tak... Coś, coś dziwnego, dziwnego stało się z co? samochodem. Coś dziwnego stało się z samochodem. Szczecinianie, właściwie ci, którzy się tym zajmują, bo to nie o to chodzi, że to szczecinianie się tym zajmują, ale ktoś ze Szczecina wpadł na pomysł, żeby e przywitać mój samochód taką fajną, dużą, szczerą płytą chodnikową. Ona leżała obok, a szyby już nie było. Ale najważniejsze jest to, co stało się w finale, bo zagraliście po raz drugi. Fantastycznie No i teraz tak, czy wy się odczepicie Troszeczkę od tej Islandii Czy na przykład przykleilibyście się trochę bardziej do Bristolu I, i tej Europy Bliżej nas, jak to, jak to z wami jest Islandia ciągle wam w głowie huczy? Dzwoni. Stawiam kolejne marzenie to byłoby, żebyśmy zagrali ten koncert, dlatego że y, spędziłam trochę czasu w Reykjaviku Wiku i, i byłam zafascynowana tym, jak, jak tam wyglądają wszelkie wszelkiego rodzaju wydarzenia artystyczne. Tam po prostu absolutnie nie ma podziału wiekowego. W zasadzie wszyscy uczestniczą w tym, mm. można zobaczyć całkowity przekrój i i wiekowy i, i w ogóle osób, nie, nie ma tam takiego e, sztywnego podziału na, na jakieś kategorie muzyki, po prostu ludzie są zafascynowani każdym wydarzeniem, a jednocześnie to przez to, że tam jest tak bardzo mało ludzi, to ma taki wydźwięk kameralny, więc myślę, że, że to by było takim wspaniałym marzeniem tam wystąpić właśnie. Kiedy przyjechałem do Warszawy po przeglądzie w Szczecinie, pierwsze co zrobiłem, zadzwoniłem do Leszka Biolika, <śmiech> mojego absolutnego guru, jeżeli chodzi o produkcję i o a, Taką, takie pierwsze zdanie, pierwsze opinie i Leszek powiedział rzecz niezwykłą zupełnie. Mam zamiar się tym chwalić na antenie i chwalić Was jednocześnie. Powiedział, to jest zespół kompletny. To jest zespół zrobiony już. Może jakaś kosmetyka produkcyjna tam by się wkradła, można byłoby coś, cokolwiek poprawić, ale niewiele. To jest zespół gotowy. W związku z tym zespole gotowy o to. Jeżeli jesteście tacy gotowi, to pora na to, żebyście się zaprezentowali wiecie gdzie? No coś tam pan wspominał ona, ona zawsze tak mówi, tak? Ona zawsze jest taka skromna, Krzysiek? Tylko na scenie taka nie jest na szczęście Znaczy też jest skrom, skromna, kiedy nie śpiewa Bo jakby cała energia się skupa, Skupiała się na śpiewaniu, więc Można jej to wybaczyć, że tak mówi Cichutko jest Zapraszam was do studia imienia Agnieszki Osieckiej Do ofensywy, nie wiem jeszcze, czy to będzie forma koncertu Z publicznością, bo to ustalimy Czy forma w sesji no, ale wam nie przepuszczę, dopóki nie zagracie tutaj Powiedzcie jeszcze kilka słów o nagrodzie imienia Grzegorza Ciechowskiego. To ty Asia, tak? E, tak. Zostałam zaszczycona tą nagrodą, dlatego że traktuję to jak, to jak zaszczyt w 2005 roku. E, I z tą nagrodą mnóstwo fajnych rzeczy się wiąże, dlatego że zaw, zawsze twórczość, e, szczególnie teksty, słowa, które, które gdzieś tam wyszły spod pióra Grzegorza Ciechowskiego były mi bliskie. I zawsze tak myślałam o tym, żeby, żeby przygotować z różnymi wspaniałymi muzykami, z którymi współpracuję właśnie taki, taki duży projekt, taki duży spektakl muzyczny z tymi utworami. I to się udało. I, i, i... I ta nagroda się pojawiła w międzyczasie i potem złożyliśmy wspólnie spektakl reinkarnacji i ja bardzo miło wspominam tą nagrodę, aczkolwiek to było dla mnie strasznie stresujące, ponieważ ja tam byłam z zespołem trzy dni później, zresztą Krzysiek też był i to było pierwsze moje wystąpienie na scenie, kiedy wychodziłam sama i to było dla mnie naprawdę ogromnym stresem, ale, ale no, to, że została doceniona moja twórczość, to było naprawdę dla mnie wtedy szczytem. ja się nie spodziewałam, że coś lepszego jeszcze się zdarzy, także Także, także to do dzisiaj bardzo miło wspominam. Spróbujemy Was trochę tutaj podoceniać w trójce, poprzy, przysłuchiwać się, jak gracie, jak dajecie sobie rady, być może z naszą trójkową publicznością. Chciałem powiedzieć, że wygraliśmy 3-0 z Bułgarią. Cieszycie się troszeczkę? Ja właśnie Marzy, chciałem tak, tak, marzyłem tak. o tym, żeby to zakomunikować. Ja też, ja też miałem. Dzięki Bogu nie zwolnią trener. <laughs> Co będzie dalej? No, tak w najbliższym czasie to szykujemy się na jutro na słuchanie koncertu Cinematic Orchestra, oczywiście w Trójce, a w najbliższym czasie szykujemy się właśnie do koncertów październikowych. I być może to będzie jeden z tych koncertów tutaj u nas, przy Myśliwieckiej tak, no mamy nadzieję, że się uda. Drogi zespole, jak przestaniecie nad sobą pracować, jak coś się stanie, jak ktoś odejdzie, jak wam się nie będzie chciało, to będzie OPR ode mnie na antenie publicznie. Bardzo wam dziękuję za to, co do tej pory już wiemy, czym się możemy zachwycać i wzruszać. Ja przyznam szczerze, że rzadko tak mamy jakoś ostatnio, że wracając z jakiegoś przeglądu... Albo podpatrując, wyszukując, wyszperając e, coś, jakiś zespół, jakiś utwór mam taką artykulację na wdechu i chce mi się o tym mówić w radiu i mówić i mówić. W waszym przypadku tak było i myślę, że to nie zniknie, bo te utwory, które daliście mi do dyspozycji, żeby mi się dzielił słuchaczami e, tymi piosenkami są naprawdę absolutnie cudownej urody. No i co? Do roboty, mówiąc krótko, dobrze by było ten koncert zagrać, pokazać się tutaj, zabrzmieć. Gdybyśmy się przekonali, jak oni funkcjonują jako jeden organizm na scenie, a funkcjonują przepięknie. Mam nadzieję, że, że, że tak będzie. Einarson jeszcze przed godziną 18. Dobrze? Może być? Może być. Że tak sobie wybiorę. Miss Noan. I nie powiedziałem już o tej dziewczynce takiej... Teraz wam powiedzieć. Ale nie, nie użyłem tego, tego okay. przymiotnika. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy znowu w trójce. Einarsson, Miss No One, raz jeszcze przy Myśliwieckiej 357. trzeci polski.